Polskim Radiu 24 Powtórka programu Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej Dzień dobry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 rozmawiała o rekonstrukcji rządu i mm, ten polityk tak yy, nie wprost powiedział, że faktycznie taki temat pojawia się w rozmowach, ale bez konkretnych yy, decyzji, bez podania terminów, chociaż yy, na jednym wydechu wymienił ministrów, których należałoby wymiedzić. I yy, wśród yy, tych yy, polityków pojawiła się yy, ministra zdrowia, pani Suberańska grenda która jest powszechnie w koalicji oceniana źle. Oczywiście każdy minister y, jest z, zdrowia zawsze jest oceniany źle, dlatego że przy...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 No, Chce rozmawiać z pełnią Henningowskiej, żeby ona się wytłumaczyła, co ona robi w tym ministerstwie. Ja w to nie wierzę, że pełna heninkowska w przyszłym tygodniu dostanie wotum zaufania od Sejmu, będzie nadal ministrą, koalicja przetrwa, dlatego że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 Bardziej skomplikowana niż to, co proponują nam politycy. Ta firma Zondar Crypto działa od połowy poprzedniej dekady. W 2018 roku. Y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 Tak, tak to tak to wygląda, natomiast yy, chyba w tym jakby w tej historii też pojawia się coś, co jest takie nieprzyjemne dla polskiego społeczeństwa, jak sobie w lustro yy, polskie społeczeństwo, no bo yy, jesteśmy, po, doświadczeni, po doświadczeniu wielkiej afery Amber Gold. Yy, gdzie bardzo wiele osób ładowało swoje oszczędności w mechanizm piramidy finansowej. No i mogłoby się wydawać, że Polak mądry po szkodzie, że więcej się nie damy nabrać y, na coś takiego. I nagle się okazuje, że 50 tysięcy osób w Polsce y, y, wpakowało swoje pieniądze w podobny, podobny mechanizm. No i tutaj bardzo, bardzo brakuje czegoś podstawowego, czyli takiej podstawowej edukacji ekonomicznej, która byłaby prowadzona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 Wiele różnych mechanizmów, które były stosowane między innymi w alchemii księgowej, czyli w sztukach księgowych, do upadku giełdy kryptowalutowej FTX, to była największa giełda kryptowalutowa na świecie. Ona upadała w 2022 roku i to działania zarządu, czyli pana Krala, są wręcz bliźniaczo uderzająco podobne do tego, co się działo za oceanem.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 Panie redaktor, to jest bardzo trudne pytanie, bo kiedy wszystko jest dobrze, to jest dobrze i tak naprawdę my jako też dziennikarze e, staraliśmy się oczywiście o tych ryzykach pisać i głośno ostrzegać, e, ale KNF, e, kiedy spółka jest zarejestrowana w Estonii, nie ma realnych zębów, żeby w jakikolwiek sposób sprawdzić e, księgi, Danej, danej spółki. To może zrobić tamtejszy odpowiednik. I takie sygnały szły, tylko niestety no, tamtejszy KNF, ten nostoński, był na tyle opieszały, że nie zdążył e, tutaj e, dokładnie wszy wszystkiego sprawdzić. E, jeśli wcześniej by się pojawiały sygnały, że rzeczywiście em, polscy użytkownicy Zonda Krypto mają problemy z wypłatą pieniędzy, no to to jest oczywiście sprawa dla prokuratorów i tutaj mogą e, pana Przemysława Krala, czyli tutaj e, e, szefa zarządu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 państwa jest nie tylko wspomagać, ale przede wszystkim e uświadamiać i zapobiegać tego typu sytuacjom. Jeśli mówimy o jednej z największych afer finansowych naszych tych, tych ostatnich czasów, bo pani wspomniała o Ambergold, mhm. ale, ale co to jest przy Ambergold? Mhm. Tam, tam, tam było złoto, tam były sklepy, tam można było podejść, porozmawiać z daną osobą. Tutaj tego nie ma. Tutaj po prostu ludzie wpłacili ufając, że będą jakieś zyski w przyszłości i zostali tym po prostu sami. No, tym przykrym wnioskiem kończymy naszą rozmowę. Pan Damian Szymański, redaktor. naczelny biznes. Enter był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję. Dobrego dnia mimo wszystko. Powtórka programu. Komentarz. Którego udzieli nam pani Karolina Cieślik, Jakubia Kiranicka. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.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 która nie jest zadowolona może z takiego obrotu sprow, spraw, jest Izrael. Natomiast jeżeli chodzi o stronę amerykańską, jeżeli chodzi o stronę irańską, to wydaje się, że żadna stron nie ma w swoim bezpośrednim interesie tej wojny kontynuowania. Problem polega również na tym, że niezależnie od tego, czy to zawieszenie broni istnieje, czy nie, to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 też zgodnie z przewidywaniami tak właściwie wieloletnimi osób analizujących sytuację w Iranie stała się jednak Organizacja Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli organizacja, która jest o wiele bardziej antyamerykańska mm -hmm. i o wiele bardziej prowojenna i o wiele bardziej antyzachodnia niż powiedziałabym to poprzednie rozdanie polityków. A, a jaki był status tym... tej organizacji przed wojną, przed 28 lutego? Słabszym to tak właściwie mocniejsze? zależało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 Y I powiedziałabym, może jeszcze dodała do tego wszystkiego jeszcze jedno równanie, czyli jakie jest przełożenie Chin na Iran faktycznie, y jako państwa, które w tym momencie ma bardzo duże interesy w tym, ażeby ciśnina Ormuz była w jakiś sposób otwarta. Jednocześnie powiedziałabym, przynajmniej na poziomie takich wokalnych, głośnych instrumentów oczywiście jest tym państwem, które przynajmniej retorycznie w...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 I trudno podejrzewać, że, że to było tylko taki taki przelot y, przypadkowy, że Rosjanie dalej pielęgnują jakieś plany y, eskalacji konfliktu, jednak jednym, jednym z planów jest być może także w zniszczenie, czy też zagrożenie, stworzenie zagrożenia dla, dla tych obszarów poczarnobylskich. Pan Jacek Kluczkowski, dziennikarz dyplomata był ambasador Rzeczypospolitej w Ukrainie był z nami. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.